Kart historii. Zapomniani Telepaci z X7 O tej historii prawie zapomniano. W latach 60. głośno było o serii telepatycznych komunikatów, których nadawcami mieli być radzieccy więźniowie, osadzeni w syberyjskiej kopalni soli. Ich odbiorcami była grupa angielskich mediów spirytystycznych, założycieli Findhorn Community, której członkowie uważają, iż możliwe jest żywienie się światłem pół wieku później sprawa przekazów, które wywarły niebagatelny wpływ na rozwój filozofii New Age, jest nadal nierozwiązana. Historia zaczyna się od rzekomej grupy więźniów politycznych o nazwie X7, których osadzono w kopalni soli na Syberii, gdzie przebywali przez lata nie widząc światła dziennego. Podobne historie były bardzo popularne na zachodzie w czasach zimnej wojny. Rosyjska Australia uznawana była za jedno wielkie więzienie, gdzie zsyłano skazańców jeszcze na długo przed powstaniem ZSRR, za czasów którego syberyjskie łagry zapełniały się przeciwnikami nowego systemu. Warunki w obozach były ekstremalne, a przemoc wobec osadzonych była na porządku dziennym. Po śmierci Stalina w 1953 roku wielu więźniów objęła amnestia, choć nie odnosiło się to do politycznych. Gdy z łagrów wypuszczono pospolitych kryminalistów, stały się one niemal ekskluzywnym miejscem odosobnienia dla przeciwników reżimu. Legenda o X-7 mówi o grupie siedmiu więźniów politycznych osadzonych w kopalni soli. Mimo trudnych warunków życia, zdołali oni osiągnąć poziom wschodnich, oświeconych mistrzów, którzy rzekomo kontaktowali się myślowo z zachodnimi spirytystami. Zgodnie z relacjami, grupa telepatów przekazywała informacje Stowarzyszeniu sieć Światła, Network of Light, w skład którego wchodziły osoby obdarzone zdolnościami mediumicznymi. Rozsiani po świecie członkowie sieci założonej przez Alice Bailey otrzymywali przekazywane im myślowo historie. Mówiły one, iż wskutek długoletniego przetrzymywania pod ziemią zaczęli oni postrzegać rzeczywistość na zupełnie inny sposób. Więźniowie twierdzili, że opanowali sztukę kreacji, która w tradycji mistycznej jest najwyższym stanem wtajemniczenia, dającym adeptowi możliwość kreowania nowej rzeczywistości. W niemal nieludzkich warunkach siedmiu obywateli ZSRR miało osiągnąć najwyższy stopień duchowego rozwoju. Choć wielu ludzi zgłębiało ich historię, tylko jedna osoba zrobiła z przekazami coś więcej. Było to amerykańskie medium Anki Edwards Evenstone w stanie Illinois, która wraz z Peterem Cadim założyła szkockie towarzystwo duchowe Findhorn, transkrypcję przekazów, która dziś nosi tytuł Tajemnicza Historia X7. Edwards nazwała pierwotnie Świat wewnątrz świata. Na początku lat 60. tekst ten trafił w ręce brytyjskiej powieściopisarki Rosemont Lyman, która interesowała się wówczas głęboko zagadnieniem telepatii i życiem po śmierci. Najprawdopodobniej poprzez stany niedostępnej większości ludzi pragnęła wejść w kontakt ze swoją zmarłą córką. Tekst autorstwa Edwards w latach 70. znalazł się w rękach Sir George'a Trevilliana, którego często uznaje się za prekursora ruchu New Age w Wielkiej Brytanii. Arystokrata wywodził swój ród od arturiańskiego rycerza Sir Trevilliana, który przybył do Kornwali po tym, jak w oceanie pogrążyła się jego rodzinna wyspa Lioness Sea. Trevelian pragnął opublikować przekazy od X7, ale nie było to łatwe. Dopiero w 1979 roku udało się je wydać dzięki fundacji Feindhorn, a książka wywołała spore kontrowersje zarówno wśród opinii publicznej, jak i w środowiskach myśli alternatywnej. Historia o siedmiu sowietach-telepatach została jednak zapomniana. Już w latach 70. spierano się jednak nie tyle o treści ich przekazu, co o fakt, iż była ona głośno promowana przez niektóre organizacje. W gruncie rzeczy historia ta miała oddźwięk polityczny i nikt nie wiedział, czy nie została zmyślona w bliżej nieokreślonym celu. Trudno to jednak zweryfikować, ponieważ jej główni bohaterowie, jeśli w ogóle istnieli, rozpłynęli się w trudnej historii ZSRR. Mówiąc krótko, X-7 opowiada o grupie więźniów, którzy rozwijali swe możliwości duchowe do ekstremalnych granic. Ich telepatyczne przekazy mówiły o Bogu, potrzebie naśladowania Jezusa, a także zawierały wzmianki o znakach czasów. Media odebrały pierwszy przekaz 28 grudnia 1953 roku. Brzmiał on następująco. Uczeni są już świadomi tego, że żyjemy w wieku wzrastającego objawienia – i są gotowi studiować i ujawnić swe wnioski w wyznaczonym czasie. W niektórych punktach przesłanie odnosi się do pilotów statków pozaziemskich i stanowi typowy przykład pism UFO kontaktowców, którzy stanowili typowe zjawisko kulturowe dla lat 50. W swojej książce Cady wyjaśnił, w jaki sposób spotkał Edwards, która zamieszkała potem w jego wspólnocie w Findhorn oraz jak toczyła się komunikacja z telepatami z X-7, w którą zaangażowani byli inni członkowie społeczności, w tym żona Petera Eileen, Dorothy McLean oraz Lena Lamont. Warto dodać, że przekazy w znaczący sposób oddziaływały na Findhorn Community, dla której pozostawały czymś w rodzaju nieoficjalnego Pisma Świętego. Sama wspólnota Findhorn stanowi mieszaninę nauk o nowej erze i medytacji, zaś jej najbardziej charakterystyczne przekonanie mówi o możliwości żywienia się samym światłem. W swoich początkach zgrupowanie próbowało także telepatycznie kontaktować się z kosmitami, a nawet zbudowało dla nich specjalny pas startowy. W 1999 roku cień na ich nauki rzuciła śmierć Verity Lin, która wierzyła, że może przeżyć o samym świetle. Historia X-7 była kwestionowana jako świadomy lub podświadomy wymysł, którego prekursorką była N. Edwards. Wielu ludzi wierzyło jednak w jej prawdziwość, a Wellesley Tudor Paul, angielski spirytysta i mistyk, który używał swoich rzekomych parapsychicznych mocy do poszukiwań archeologicznych w opactwie Glastonbury, twierdził, że sam komunikował się z rosyjskimi telepatami. Kiedy nasi przodkowie chcieli skontaktować się ze zmarłymi lub wejść do zaświatów, odbywali długi post i przebywali w ciemnicy. Kapłanka, będąca delwicką pytią, nie widziała ponoć słońca przez cały czas swojej posługi, co doskonale podkreśla związki między pradawnym przekonaniem o życiu w ciemności i rozwoju zdolności duchowych. Przynajmniej w tym wymiarze historia OX 7 ma jakieś oparcie w rzeczywistości. Jednak to, czy grupa więźniów telepatów istniała naprawdę, pozostaje otwartą kwestią. Nawet ci, którzy zgłębiali tę sprawę nie byli tego pewni. Mówiąc szczerze, z punktu widzenia XXI wieku, charakter przekazów jest raczej mierny. Ich autorem mógł być ktoś świadomy różnych tradycji duchowych, ale niekoniecznie mędrzec. Doktryna X7 mówi o duchowej stronie materii i możliwości osiągnięcia wyższego stadium. To dość stara śpiewka i zdaje się, że historia rosyjskich telepatów była próbą dostosowania jej do realiów lat 50. i 60. Autor Filip Kopens www.philipkopens.com Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios